Chciałbym rozpocząć zadając pytanie: Wer von euch jest verlobkt? Kto z was jest zaręczony? Was ist die odpowiedź? Jaka jest odpowiedź? Wszyscy, Wszyscy. Ale nie tylko Wszyscy. Tak, dokładnie tak. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Es ist also nicht nur entscheidend, dass man verlobt ist, nie jest decydującym to, że się jest zaręczonym, sondern mit wem man verlobt ist. Ale najważniejsze jest, z kim się jest zaręczonym. E, ich glaube, Prinz Harry ist auch verlobt, ja. E, jeśli się nie mylę, to książę Harry też jest w tej chwili zaręczony. Das ist e, für die Frau nicht einfach dla tej jego wybranki nie jest to proste. Wiele różnic oznacza to wiele zmian w jej, wobec jej wcześniejszego życia, Aber sind eben auch ale my też jesteśmy zaręczeni verlobungszeit jest die, die I czas zaręczyn jest czasem przygotowania się do wesela. I być może ktoś miałby takie myśli, no tak, jak się pobierzemy, to będziemy mieli, będziemy tym małżeństwem długi, długi czas, więc czas mojego narzeczeństwa pozwolę sobie spędzić jeszcze z moimi kolegami czy koleżankami. Das wäre komisch, oder? Byłoby to śmieszne, co najmniej, czyż nie? Ale teraz jest to sehr ernst in geistliche leben. Ale przenosząc to na sprawy duchowe, jest to bardzo poważna sprawa. Überlege ich mich manchmal, ich möchte die Zeit auf der Erde für mich leben? Czy ro, prze, mam takie przemyślenia, ten czas, który żyję tutaj na tej Ziemi, chcę przeżyć dla siebie? Im Himmel habe ich noch genug Zeit mit dem Herrn Jesus. Przecież jak będę w niebie, to mam, będę miał całą wieczność na to, by być z Panem Jezusem. Das wäre wirklich komisch. Jeśli by takie było nasze nastawienie, byłoby to co najmniej dziwne. Und so möchten wir versuchen heute, um, den Herrn Jezus unter einem Titel zu betrachten. I chciejmy dzisiaj rozważyć Pana Jezusa pod takim pewnym tytułem, damit die Person, mit der wir verlobt sind, für uns größer wird. Aby ta osoba, z którą jesteśmy zaręczeni, była dla nas jeszcze większa, wir lesen fünf verse. Przeczytamy tylko pięć wierszy. Zuerst z Kolossa 1. Z Kolosan 1 najpierw. I gdy ich alle fünf Stellen gelesen habe, dann müssen die Kinder sagen, welcher Titel jest. I gdy przeczytamy wszystkich tych pięć miejsc, to y, zadanie dla dzieci, by powiedziały, jaki tytuł mają te wiersze wspólny. Kolosza 1, vers Kolosan 1, 15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. <grych> Wir brauchen gleich nochmal kolosa. Za chwilę wrócimy do listu do Kolosa, a zweite Stelle kommt aus Offenbarung. Drugie miejsce przeczytamy z Objawienia. Offenbarung 1, pierwszy rozdział. Vers 5. Piąty wiersz, po rękaniec vers 6 Piąty i szósty wiersz.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 Osiemnasty wiersz. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Die vierte stelle aus Hebräer 1. Hebrajczyków, pierwszy rozdział, czwarte miejsce. Vers 6. Szósty wiersz. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi... Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. I Piąte miejsce z Rzymian 8. Aufgrund des Zusammenhangs kannst du lesen vers 29 i 30. 29 i 30 wiersz. Rzymian 8, 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. The for night, for jaki, jest, jaki jest nasz temat? Der Jezus, der erstgeborene. Pan Jezus, pierworodny. Und die Frage ist, was bedeutet das überhaupt? Weißt du das schon? Pytanie brzmi, cóż to w ogóle oznacza? Czy wiesz, co to znaczy? Das ist ja sehr wichtig, weil die verschiedenen Titel des Herrn Jezus sollen ja seine Größe zeigen. To jest bardzo ważne, bo te różne tytuły, które Pan Jezus ma... One mają na celu pokazać jego wielkość. Es gibt einen sehr ähnlichen Titel, jest bardzo podobny tytuł, das ist der eingeborene Sohn, to jest ten jedno Syn. Johannes spricht davon besonders, szczególnie Jan o tym mówi, und dort ist der Jesus mehr... Jesus in I tam widzimy bardziej Pana Jezusa, Jezusa w Jego boskości. Moglibyśmy powiedzieć, że Pan Jezus jest jedyny w swoim rodzaju. jako ten pierworodny, jest to tytuł Pana Jezusa, bardziej wskazujący na jego człowieczeństwo. Und es meint nicht zeitlich der Erste. I tu nie jest na myśli jako ten pierwszy w wymiarze czasowym, sondern der Erste im Rang, ale pierwszy w tej kolejności. Ich versuche das mit einer Stelle zu belegen aus Psalmen. Ich habe im Da uzasadnić mi kilka miejscami z psalmów. Który? Mm. A uspsalem 89, Psalm 89, vers 28. 28 wiersz. Z właściwej perspektywy, Ja zaś uczynię go pierworodnym najwyższym wśród królów ziemi. So will auch ich ihn zum erstgeborenen machen. Das da sehen wir, es war nicht zeitlich der erste, sondern Gott oder hat ihn gemacht dazu. A więc widzimy, jeśli chodzi o e, chronologię czasową, to on nie był pierwszym, ale Bóg go takim uczynił. A drugie miejsce z piątej Mojżeszowej 33 rozdział. In im Józef. To się e, to jest połączone z czy w związku z Józefem. 17 wiersz. Piąta Mojżeszowa trzydzieści trzy siedemnastie. Amantfang, ne? Sein mm. ist die Majestät des Erstgeborenen Seins. Mhm. Mm Pierworodny cielec jego pełen jest chwały czy majestatu. Also, wir wollen uns festhalten. Eingeborener Sohn ist der Titel als Gott des Sohn. A więc e, przyjmijmy to, że ten jednozrodzony syn to jest tytuł Pana Jezusa jako Boga. Und erstgeborener ist der titel als der sein Jesus als Mensch. A pierworodny jest to tytuł Pana Jezusa jako człowieka. Und wir haben fünf Stellen gelesen. I czytaliśmy pięć miejsc. Und jedesmal ist ein andere Situation. I w każdym z tych miejsc jest jakby inna sytuacja. Kolossa 1, vers 15, zeigt denen Jesus als den höchsten im rang der Schöpfung. W 15 wierszu pierwszego do Kolosan widzimy Pana Jezusa jako tego najwyższego rangą w stworzeniu. In Offenbarung 1, objawienie pierwszy rozdział, ist der Jezus, der erstgeborene der Toten, jest pierworodnym z umarłych. Es sind viele Menschen auf dieser Erde gestorben, Wielu ludzi na tej ziemi umarło. als märtyrer gestorben. Wielu zmarło jako męczennicy, Ale der vornehmste, der erste, der höchste ist der Herr Jesus. Alle, dem najwyższym, tym e, najbardziej znamienitym z nich jest pan Jezus. Der Jesus ist in Kolosser 1 Vers 18 auch der erstgeborene in der Auferstehungswelt, der höchste. Pierwszy, w 18 wierszu pierwszego e, rozdziału do Kolosa Pan Jezus jest tym pierworodnym e, z, wśród tych zmartwychwstałych. In Hebreja 1 Hebrajczyków 1 jest Jezus the höchste wenn es das tausendjährige reich kommt. Pan Jezus jest najwyższym w tysiącletnim królestwie. Und dann haben wir als I jako piąte czytaliśmy Das ist dann heute der Schluss i to jest y, ostatni nasz dzisiejszy wiersz. auch der höchste im Rang unter allen Brüdern, wenn wir im Pan Jezus jest największy spośród wszystkich braci, gdy będziemy wszyscy razem w domu Ojca w niebie już zgromadzeni. Das bedeutet also, to oznacza więc, wenn wir zurückdenken an unsere gdy jeszcze raz wrócimy do naszych y, zaręczyn, Jesteśmy zaręczeni z tym najznamienitszym ze wszystkich ludzi. I to też ma pewne konsekwencje, które przekładają się na nasze życie. Ten przywilej tego, tej łączności z Panem to nie jest jakieś napominanie Aber ermahnt ale ten przywilej który mamy on nas e, samo przez się napomina jest e, czy jest to dobrze zrozumiałe ein forrecht ist ja keine ermahnung e, co do zasady jeśli ma się przywilej to nie znaczy że to nam coś e, tak jakby coś nad nami wisiało jakiś mierz. miecz ein privileg jest etwas was aus gnade jest. Przywilej to jest coś, co mamy z łaski, ale przez ten przywilej, który posiadamy, mamy też wielką odpowiedzialność. Chcielibyśmy teraz rozważyć te e, miejsca pokrótce. Jezus in colossa brief, wir, die że hatten mieli problem. E, powiedzmy tak, kolosanie mieli pewien problem. Sie in Wśród nich pojawiło się niebezpieczeństwo, że oni tą głowę zgromadzenia stracą ze swoich oczu. Byli wśród nich tacy, którzy twierdzili, że co do tego jeszcze trzeba dołożyć kilka innych rzeczy, które musimy czynić. Das ist heute typisch für jede christliche religion. Niestety w naszych dzisiejszych czasach jest to rzecz typowa e, w chrześcijańskiej religii. Jede religion, christliche religion verleugnet nicht den Jesus. Żadna z tych religii chrześcijańskiej nie zaprzecza panu, Pana Jezusa. Aber es gibt Dinge dazu. Ale są włączane do tego dodatkowe sprawy, rzeczy: Werke, U, uczynki, satzungen, przykazania, marienverehrung, e, papstum, to, all solche dinge. Ten, to, kult, kult, kult. Kult, kult maryjny, kult papieski i moglibyśmy wiele rzeczy wymieniać. Und das ist eine große Gefahr. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. I Paweł mówi do Kolosa: 19. Wiersz z drugiego rozdziału. A nie trzyma się głowy. I dlatego, zaczynając ten list, Paweł przedstawia im wspaniałość osoby pana Jezusa. Je einmal das erste Kapitel. Und die titel lesen von dem Jesus. Eee, spróbujcie przeczytać przeczytać w domach ten pierwszy rozdział listu do Kolosan i szczególnie zwrócić uwagę na tytuły Pana Jezusa, które tu są wymienione. Wir sehen vers 13 Trzynasty wiersz, na przykład, Syn jego miłości. 15 Bild des unsichtbaren Piętnasty wiersz, obraz Boga niewidzialnego. Vers 15b, Erstgeborene aller Schöpfung. Druga część 15 pierwszorodnych Pierworodny wszelkiego stworzenia. Der Jesus, Vers 16, Der Schöpfer. 16 wiersz, Pan Jezus jako stwórca. In vers e, 18, Haupt des Leibes der Versammlung. 18 wiersz, Głowa, Ciała Zgromadzenia. Der Anfang. Następ, dalej, Początek. Der Erstgeborene aus den Toten. Pierworodny z umarłych. Damit er in allem den habe. Aby we wszystkim był pierwszy, Diese person is mein Heiland. ta osoba właśnie jest moim zbawicielem. I so Jezus groß w ten sposób Pan nam chce to przedstawić, że na nowo byśmy to zauważali, że On jest tym <głos> największym, On jest tą głową e, zgromadzenia. Als der Jesus geboren wurde, Gdy Pan Jezus wurde, się narodził na ziemi. Was die to ten najznamienitsze naj, narodziny jakiekolwiek się zdarzyły na ziemi. Aber wo war der Jesus? Ale gdzie był pan Jezus? Wollen wir uns neu daran erinnern. Pomyślmy o tym. Er wurde geboren. Aber es war kein Platz für ihn in On się narodził, ale dla niego, w tym, wśród tego stworzenia, nie znalazło się miejsce. So I to też sprawia, że jego osoba jest tak wielka w naszych oczach. Wenn wir noch an ein denken, Wspomnijmy ten pałac królewski. Jest już lange klar, jest i wszyscy auf den Tag, wann es Gdy na, w, w Dworze Królewskim ma narodzić się nowy potomek, wszyscy wiedzą dokładnie, kiedy to będzie. Są czynione na długo przed narodzinami wielkie przygotowania, wszyscy czekają na tą chwilę. Aber der der wird Ale tutaj mamy tego najznamie najznamienitszego. Ze stworzenia On ma się narodzić. Und keiner merkt es. I nikt tego nie zauważa. Sondern Engel gehen zu den ärmsten des Landes, zu den hirten. Aniołowie udali, czy poszli do tych pasterzy, do tych można powiedzieć najbiedniejszych na tej ziemi. Und sagt Euch ist heute ein Retter geboren. I mówią do nich, narodził Wam się dziś Zbawiciel. Und das ist eine auch für uns. I to jest łaska również i dla nas. Wir nicht zu den Welt. My nie należymy do tych ludzi, którzy są najbardziej znani na świecie. Ale jesteśmy zaręczeni z tym najznamienitszym, jaki jest na tej ziemi, czy jaki był jeśli to rozważanie weźmiemy na nasze życie, zu sehen, wie arm er auf Erde war. gdy roz będziemy rozmyślali nad tym, jak biednym był Pan Jezus na tej ziemi, steht ein Satz im Lukas jest takie zdanie w Ewangelii Łukasza, Ihr werdet den Herrn Jesus finden, znajdziecie Pana Jezusa in windeln gewickelt. Ee, Lukas 2 ubranego za, zawiniętego w pieluszki 2 wers 12. 12 wiersz drugiego rozdziału. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki położone w żłobie. Haben wir uns darüber schon einmal Gedanken gemacht? Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym. De erst der erstgeborene stworzenia. Liegt als ein abhängiges kind jest położony jako to zależne e, dziecko in einer in Windeln leży w żłobie owinięty pieluchami. Das ist Für uns unverständlich. Dla ludzi taka rzecz jest niezrozumiała. God und Mensch in einer Person, Bóg i człowiek w jednej osobie. Und wir könnten jetzt durch das ganze Leben gehen. I moglibyśmy teraz przejść przez całe życie Pana Jezusa? Er hat nicht in einer Villa gewohnt. Pan Jezus nie mieszkał w jakich, jakimś pałacu, w jakiejś willi. Sondern in Nazaret. Mieszkał w Nazarecie. Nie wiem tutaj, e, jaka, jaką okolicę należałoby nazwać wśród Was, e, która, którą można by było porównać do Nazaretu. Nathanael sagt, aus Nazareth etwas Gutes ale e, znamy te słowa Natanaela, który powiedział: czy z Nazaretu może pochodzić coś dobrego? Als der Herr Jesus Tage alt war, Gdy Pan Jezus miał 8 dni, Wurde er nach dem Gesetz beschnitten. Według zakonu został obrzezany. Was die Eltern für einen Opfer? I jaki, jaką jako rodzice musieli przynieść w tym dniu ofiarę? I jaką ofiarę e, złożyli rodzice? Turteltauben. Gołąbka. Das war das Opfer für die Ärmsten. I ten gołąbek to była ofiara dla tych najbiedniejszych. I y, nie mamy teraz na to czasu, ale moglibyśmy y, czytać miejsce po miejscu i znajdować, że Pan Jezus przez całe swoje życie był biedny. Ale mimo tego wszystkiego On był pierworodnym wszelkiego stworzenia. I czytaliśmy, że on wróci tutaj do tego stworzenia. Und dann ist er nicht mehr der Ärmste. i wtedy on nie będzie tym najbiedniejszym. Wir kommen da gleich hin. Wrócimy za chwilę do tego miejsca. Ale teraz mamy tą konsekwencję, która tyczy się nas jeśli my teraz na tej ziemi będziemy dzielili z Panem Jezusem tą zniewagę, tą hańbę, dann wir auch seine seine, sein To kiedyś będziemy razem z Nim dzielili również panowanie. Wir sind verbunden mit der vornehmsten Person, bo jesteśmy połączeni z najznamienitszą osobą. Und er möchte jetzt, dass wir seine Verachtung teilen. I on chce, abyśmy teraz dzielili tą jego hańbę z nim. Und dann auch später, dass wir mit ihm A później, kiedyś będziemy z nim wspólnie razem panować. Gehen Przejdźmy do Objawienia. Dort finden wir in Vers 5 drei Titel des Herrn Jesus. w Piątym wierszu mamy trzy Und wir sehen, Widzimy, że w tym pierwszym tytule „Pierworodny z umarłych” tutaj Pan Jezus nie jest jako ten e, pierworodny tych wszystkich umarłych. By dem lied, was schon, dem, uns Jeśli chodzi o tą pieśń, która jest śpiewana, temu, który miłuje nas i obmył e, nas wszystkich grzechów, tutaj już możemy go tak bardziej rozpatrywać. Aber die drei zeigen, er war der treue zeuge, Ale te trzy tytuły pokazują, że był tym wiernym świadkiem. Der Erstgeborene der Toten. Pierworodny z umarłych. Und drittens der Fürst der der Erde. i władca nad królami ziemskimi. Der Herr Jesus musste aufgrund des treuen Zeugnisses in den Tod gehen. Pan Jezus w związku z tym wiernym świadectwem musiał iść w śmierć. Wir haben es heute ein wenig gelesen, nicht ganz, aber wenn wir die Evangelien lesen, dzisiaj po części mogliśmy się tym zajmować. gdy czytamy Ewangelię, dann sagen Sie: was brauchen wir noch Zeugen? to e, tam padają takie słowa, na cóż potrzeba nam więcej świadków? Er zu Sohn. On sam siebie czynił Synem Bożym. Jeśli znajdziemy trochę czasu dla siebie samych, czy nie chcielibyśmy Diese, lesen, przeczytać jeszcze raz ten rozdział, i zawsze, jeśli chodziło o Jego osobę, co się dotyczyło Jego osoby, Pan nigdy, Pan w tym e, czasie nic nie odpowiedział. Er antwortete nicht. Nie odpowiadał na te ich zarzuty. Aber wenn es um Gott, seinen Vater ging, Ale jeśli oni e, zwrócili się przeciwko Bogu, Jego Ojcu... To hat pan er ge etwas gesagt, się myć, wierny świadek. I to jest właśnie tutaj ta myśl, I to jest właśnie tutaj ta myśl, wierny świadek. Und das Ergebnis war, der Menschen, der musste sterben. E, Resultatem było był ten wyrok, musi umrzeć. Und so ist er der Erstgeborene der Toten. I tak też on jestem pierworodnym e, z umarłych. Es gibt keinen Vornehmeren, im, e, der je gestorben ist, als der Herr Jesus. Nie ma bardziej znamienitego niż Pan Jezus, który by zmarł na tym świecie. In Vers 18 vom gleichen Kapitel lesen wir: 18. Wiersz tego pierwszego rozdziału czytamy: Der lebendige, und wir haben eine Anmerkung: Ich wurde tot. Hmm. Mm -hmm. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Tam czytamy tak: I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. Ale jednocześnie przy tym trzecim tytule znajdujemy tutaj Blick Mamy to, to spojrzenie e, w przyszłość. Ten e, władca nad królami ziemskimi Sofort wird das verbunden mit dem, der uns liebt. i natychmiast jest to powiązane z tym, który nas miłuje. Das bedeutet eben die Konsequenz auch für uns heute. To też oznacza tą konsekwencją dla nas dzisiaj. Diese vornehmen Person liebt uns. Ta szlachetna osoba miłuje nas. Wir gehen zur dritten Stelle, trzecie miejsce, wieder zurück zu Kolosser 1. Kolosan 1. In diesem vers 18, 18 wiersz, finden wir viermal den vorrang des Herrn Jezus auch. Tutaj mamy czterokrotnie to pierwsze miejsce Pana Jezusa. Er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. On jest głową ciała zgromadzenia. Haupt bedeutet Kopf. Okay. Yeah. Und der Kopf steuert alles. Głowa jest tym organem, który, y, można powiedzieć, steruje wszystkim. Hier steht nicht, er ist der Herr de, des Leibes der Versammlung. On tu nie jest napisane, on jest Panem Zgromadzenia. Er ist Herr in der Versammlung. On jest Panem w Zgromadzeniu. Aber Haupt und Leib spricht von Verbindung. Ale Głowa i Ciało mówią o połączeniu. Das Haupt muss nicht einem Körperteil sagen, gehorch mir endlich. Głowa nie musi mówić reszcie swojego ciała, bądź mi w końcu posłuszny, czy posłuszna. Sondern es ist automatisch, die verbindung. To połączenie jest jak gdyby z automatu, automatyczne. I samo y, wynikające z siebie. Und so ist auch die Beziehung von Christen, von dem Leib zu Jezus eine automatische Beziehung. I tak samo ten związek, ta społeczność między chrześcijaninem a Panem Jezusem jest taka automatyczna. I dlatego też w zgromadzeniu nie mamy żadnego e, takiego oficjalnego e, stopniowania typu ten jest e, jakimś, nazwijmy, pastorem albo jakimś biskupem, coś w tym stylu. Weil das Haupt ist der Jesus. Ponieważ głową jest Pan Jezus to też ma praktyczne konsekwencje. Oczywiście to też ma swoje praktyczne konsekwencje. überlassen wir dem Haupt der Versammlung die Führung? Gdzie, kiedy my pozwalamy tej głowie działać, czy mieć to przewodnictwo? Der zweite tytuł jest der Anfang. <coughs> Drugi tytuł jest On jest początkiem. wir können uns erinnern an gestern. I przypomnijmy sobie wczorajszy dzień. Wczoraj mówiliśmy, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Wir leben jetzt noch auf der Erde. Żyjemy jeszcze tutaj na tej Ziemi. Wir, aber wir gehören neuen Schöpfung. Ale należymy już do nowego stworzenia. Und der Jesus ist der Anfang, der erste. Pan Jezus jest początkiem. Pan Jezus jest tym pierwszym. Nasz czas jest podobny do tego, jak te 40 dni Pana Jezusa, gdy był tutaj po zmartwychwstaniu na tej ziemi. Dlatego świata my jesteśmy zupełnie nieważni. I, ale my czekamy na moment, by iść do nieba. Dritter Titel ist, trzeci tytuł, der erstgeborene aus den toten. pierworodny z umarłych. Das zeigt in der Welt der Auferstehung, to nam pokazuje w tym świecie w zmartwychwstaniu, ist er Jesus Theophonistes. W tych wśród tych zmartwychwstałych pan Jezus jest najzamiętszy. Wie alles gehören zur neuen Schöpfung, wszyscy należymy do nowego stworzenia, aber der Jesus ist die ale Pan Jezus jest ten, tym najwyższym rangą. I Paulus denken würde, falls ich noch etwas vergessen habe, sagt er viertens, I, egal was, in allem hat er den voran. I e, ta ostatnia część tego wiersza, e, tak możemy to odebrać, jakby Paweł e, chciał powiedzieć: Jeśli bym jeszcze o czymś zapomniał, to podsumuję to tymi słowami, we wszystkim jest pierwszy zapytajmy się Jesus in in czy Pan Jezus w moim życiu we wszystkim ma to pierwsze miejsce jeszcze raz wróćmy do czasu narzeczeństwa może e, wielu z nas było wcześniej Zaręczonymi. Teraz jesteśmy w związkach małżeńskich. Wie haben wir unser Leben Jak w czasie naszego narzeczeństwa wartościowaliśmy nasze życie? Uns alle drei Spotykaliśmy się e, tylko co trzy tygodnie na przykład? Albo stwierdziliśmy, nie no, trzy tygodnie, co trzy tygodnie to za często. Und jetzt auf unser Leben mit dem Herrn Jesus. I przenieśmy to teraz na nasze życie z Panem Jezusem. Er hat in allen den Vorrang. On we wszystkim ma to pierwszeństwo. Das bedeutet, ich frage zuerst meinen Herrn, was ist gut. To oznacza, najpierw pytam mojego pana, co jest dobre. Ist das wahr, ein Leben von einem Gläubigen, von mir? Czy tak rzeczywiście jest w życiu nas jako wierzących? Das ist die Konsequenz. To jest konsekwencja. Ohne Ermahnung. Ale to jest automatyczne. To nie jest jakieś napominanie takie, ale to jakby z automatu tak się dzieje. I wy w Czwarte miejsce. Hebraja 1. Hebrajczyków, pierwszy rozdział. I jest oczywiście, große freude, że więcej o Hebrajskim briefie Cieszyłoby mnie teraz, abyśmy... Ee, tak głębiej rozważyli ten list do Hebrajczyków. Kapitel 1 i 2 zeigt uns Jesus in seiner Größe als Mensch und Pierwszy i drugi rozdział pokazują nam Pana Jezusa w jego wielkości jako e, Boga i człowieka. Und er hat in den ersten Versen Titel des Herrn Jesus or 7 Bezeichnungen W 7. wierszach tutaj mamy przedstawionych w Ja wers bis 4. Od wiersza drugiego do czwartego mamy przedstawione siedem tytułów Pana Jezusa, czy określeń. Und ein wichtiges Wort kommt in diesem dann in Vers 4 vor, der Jesus ist umso viel besser geworden. I w czwartym wierszu mamy bardzo ważne słowa o tyle możniejszym stał się. Besser ist Schlüsselwort des Hebräerbriefes. I to słowo, możniejszy czy lepszy, to jest słowo kluczowe dla listu do Hebrajczyków. Es ist klar, ich uh, etwas erklärt bekomme, was immer besser, besser, besser, besser is, is die Entscheidung einfach. To jest chyba dla nas zrozumiałe. Jeśli ktoś nam wyjaśnia, że dana rzecz jest lepsza niż to, jest lepsza niż tamto, to nasz wybór jest jeden w tym momencie. Jeśli ktoś dla Was, e, siostry, ktoś Wam wyjaśnia, że ten robot kuchenny jest lepszy, Kenwood oder so, ja? na przykład Kenwood jakiś, Und sie ist immer besser, besser, besser. i on jest lepszy niż inne marki, i ja wtedy powiem, nie, no ja nie chcę tego Kenwooda, ja sobie wezmę tą, tą gorszą markę. Und wir haben das beste. A przecież my mamy to najlepsze. Und manchmal doch das A jednak z nami jest tak, że mimo tego, że mamy to, co najlepsze, to wybieramy to znacznie gorsze. Das ist ein wenig, eine für den I to jest takie właśnie wprowadzenie do listu do hebrajczyków. Ale teraz do wersji 5. Sagt er, then, ein neues Thema. I od V wiersza zaczyna się, jakby nowy temat. Er wird nämlich vorgestellt, als der bessere, als höher als die Engel. On jest przedstawiony jako wyższy niż aniołowie. Und sieben Zitate werden aus dem Alten Testament zitiert. I tu mamy siedem cytatów ze Starego Testamentu. Immer wird gezeigt, weil die Hebräer kannten das Alte Testament. i Jest to ciągle na nowo im przedstawione dlatego, że hebrajczycy znali bardzo dobrze Stary Testament. Denn Jesus ist der bessere. Pan Jezus jest tym lepszym. Und plötzlich sagt er dann in diesen Versen, in Vers 6, Iftim wiersz od on onagle mówi, wenn er den erstgeborenen wieder in den erdreis einführt. Gdy wprowadza pierworodnego na świat. Ich würde Najlepiej by było, gdybym teraz ten wiersz dziesięć razy przeczytał dla nas wszystkich. Warum? Dlaczego? Weil wir wollen jetzt nicht an uns denken, Nie chciejmy myśleć teraz o nas. An den Herrn Jesus. ale an Jesus, Panu Jezusie. Oft fragen wir, was ist, wenn sind wir dabei? Äh wenn Jesus kommt, często e, zadajemy sobie pytanie, co będzie gdy Pan Jezus przyjdzie? Und ich kann ja, das ist so. Wir fragen oft, wenn der Jesus wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit, was ist mit uns? Sind wir dabei? Mhm. Äh müssen wir zadajemy często takie pytanie, gdy Pan przyjdzie znowu w mocy i chwale, co będzie z nami? Czy my też będziemy, czy nie? Das stimmt. Es ist wahr, wir werden dabei sein. I to jest prawdą, że my będziemy w tym brali udział, będziemy przybawali. Ale nie chciemy myśleć o nas, co z nami będzie, czy będziemy, czy nie. Als der Jesus zum ersten mal ist, gdy Pan Jezus po raz pierwszy tutaj przyszedł, to przed chwilą to wspominaliśmy, nikt tego nie zauważył. Aber wenn der Jesus noch einmal kommt, ale gdy przyjdzie Pan Jezus jeszcze raz, Wied er im triumfzug von Gott eingeführt werden. On wejdzie w tym pochodzie triumfalnym. Deswegen ist das ein wunderbarer fers für unseren Herrn, der war so verachtet, so e, misshandelt. Dlatego jest to cudowny wiersz dla naszego Pana. On był tak znieważony, tak e, poniżany. Aber es kommt der Zeitpunkt. Ale nadejdzie taki czas. Und der Jesus I Pan Jezus czeka na ten moment. Psalm 110 mówi: siedzi po prawicy Bożej i czeka, aż ci nieprzyjaciele zostaną położeni jako podnóżek stóp jego. Wird der Jesus als der höchste von allen Wie in, wie ein König eingeführt. I wtedy Pan Jezus będzie wprowadzony jako ten najwyższy, jako ten król wszystkich. <coughs> Czy cieszymy się z tego z Panem Jezusem? Es ist der moment seiner Ehre. To jest moment Jego chwały. No einmal, wir wollen nicht an uns denken. Jeszcze raz, nie myślmy o sobie. Sondern wir wollen uns für den Herrn Jesus freuen. Bald kommt der Augenblick, alle Menschen werden ihn sehen. Ale cieszmy się z tego, że wkrótce przyjdzie ta chwila, że wszyscy ludzie będą go mogli zobaczyć. Jedes knie muss się vor nim beugen. I każde kolano będzie się musiało przed nim ująć. Jest noch jemand hier, der noch nicht sein knie vor dem Herrn Jesus gebeugt hat? Jest tutaj może jeszcze ktoś, kto swojego kolana przed nim nie ugiął? Jetzt ist noch die Möglichkeit freiwillig. Teraz jeszcze jest ta możliwość, by to uczynić dobrowolnie, Aber bald wird es verpflichtet. ale wkrótce nadejdzie ten moment, że będzie to e, jako przykaz, jako rozkaz Mit einem e eklatanten Unterschied. i to jest e, potężna albo będzie to diametralna różnica. Jeśli my teraz uginamy nasze kolana przed Panem Jezusem, To rezultatem tego jest niebo. Ale jeśli będziemy musieli ugiąć te kolana i będzie to za późno, To wtedy za tym drugim razem będzie rezultatem tego piekło. Deswegen möchten wir noch einmal rufen heute. Dlatego jeszcze raz chcemy to powiedzieć dziś. We wissen nicht, was morgen ist, bo nie wiemy, co zdarzy się jutro. Aber wir freuen uns mit dem Herrn Jesus. Ale my cieszymy się razem z Panem Jezusem. Er kommt auf diese Erde. On przyjedzie na tą ziemię und triumfuje. i on do szkoły? Gdzie jest jutro do szkoły? Gdzie jest jutro do szkoły? Gdzie jest jutro do szkoły? Gdzie jest jutro Kinder, die sagen Ha, der glaubt an den Jezus lachen dich aus Może e, są wśród nas dzieci, które e, Wyśmiewają e, albo Może są tacy, którzy wyśmiewają nas Że ty jako m, Uczeń wierzysz Pana Jezusa dan, brauchst du nicht viel sagen To wtedy Jako dziecko Boże Nie musisz wiele im odpowiadać Aber du denkst an Hebräer 1. Ale pomyśl sobie o Hebrajczyków Pierwszy rozdział Warte ab Bald komme ich mit dem Herrn Jesus im triumph. Możesz sobie pomyśleć: Poczekaj, wkrótce ja przyjdę z Panem Jezusem w tym pochodzie triumfalnym. Zobaczcie, to, gdy się zajmujemy osobą Pana Jezusa, pomaga nam też w naszym praktycznym ży życiu. To nie jest napomnienie. Ale to jest taki automatyzm, który w nas powinien powstać. Czy my naprawdę znamy Pana Jezusa? Z kim my jesteśmy połączeni? I teraz to piąte nasze miejsce. I e, zwróćmy nasze spojrzenie e, w niebo, ku niebu. Ä Römer, der Römerbrief und der Epheserbrief sind zwei ganz grundlegende Briefe von Paulus. List do Rzymian i list listo Efesiam to są dwa, można by powiedzieć takie e, kamienie węgielne w listach apostoła Pawła. Im Römerbrief wird uns gezeigt, was bei der Bekehrung passiert ist. Liście do Rzymian jest nam pokazane, co dzieje się w czasie nawrócenia. Wer von euch kann sich an die Geburt erinnern? Kto z Was pamięta swoje narodziny? Nur die Mutter. Tylko mama Wasza. Aber wir nicht. My, jako którzy się urodziliśmy, nic z tego nie wiemy. Wer kann sich an die neue Geburt erinnern? Kto pamięta swoje nowo zrodzenie? Ich hoffe viele, alle. Ja mam nadzieję, że wszyscy doskonale wiedzą, kiedy to było. Vielleicht wissen wir nicht unbedingt das Datum. Może nie pamiętamy dokładnej daty godziny. Aber es ist wichtig zu wissen, ja, ich bin von neuem geboren. Alle, to jest ważne, byśmy byli przekonani, tak, ja jestem nowo zrodzony. Und der Römerbrief sagt jetzt, was ist alles passiert. I list do Rzymian mówi nam, co się stało wtedy. Aber Vers 29 und 30 von Ryma 8. Ale 28. i 29. wiersz z Rzymian e, 8. rozdziału ich e... Bardzo ostrożnie to chcę powiedzieć. To jest tak, jak gdyby taki, e, taka reklama dla listu do Efezjan. Taki wstęp albo zachęta do listu do Efezjan. Te pierwsze. Paulus geht Tak, jakby Paweł przech przeskakuje, przechodzi nad listem do Rzymian. Mam nadzieję, że to rozumiecie, że on jakby nie chce tutaj e, robić reklamy Rzymianom, że koniecznie przeczytajcie też list do Efezja. Ale so, etwas Ale często tak się zdarza u Pawła, że on e, pisze takie momenty, gdzie on sięga jakby dalej poza ramy tego listu na przykład. W liście do Efezjan też mamy takie wiersze, gdzie możemy zobaczyć tak jakby powrót i wskazówkę do listu do Rzymian. I to jest piękne, że takie rzeczy możemy rozważać. Szybko to dalej się tym zajmować. Fünf tätigkeiten des Herrn Jezus hier sehen. Pięć czynności Pana Jezusa. In bezug auf dich persönlich. Które są, mają związek z tobą osobiście. Es geht jetzt um dich ganz persönlich. Teraz chodzi o ciebie, konkretnie o ciebie osobiście. Zuvor erkannt. Ehm, Vers tu, 29. Których przedtem znał. Zuvor bestimmt zweitens. Po drugie przeznaczył. Drittens berufen. Po, trze 30. po trzecie 30 wiersz przeznaczył. Viertens gerechtfertigt. Po czwarte, usprawiedliwił. Fünftens po piąte, punkt uwielbił. Der Beginn ist in der Ewigkeit, und das Ende ist in der Ewigkeit. Początek to wieczność, i koniec też wieczność. Zuvor erkannt, zuvor bestimmt und verherrlicht Ewigkeit. Przed, z, przedtem znał, przeznaczył i uwielbił to jest wieczność. Obrazowo możemy sobie to wyobrazić, że wieczność to jest taki globus. I w tej wieczności malutka część to jest czas. In dieser Zeit sind wir berufen und I w tym, właśnie w tej części, w tym czasie my jesteśmy powołani i usprawiedliwieni. Nun was bedeutet zuvor erkannt. Co oznacza e, przedtem znał. Das bedeutet nicht, wenn ich einen wenn ich heute getroffen habe und gesagt, Ach, ja, stimmt, du heißt Simon. To nie oznacza tak, jeśli ja dzisiaj spotykam Szymona i mówię: "A, tak, faktycznie, ty masz na imię Szymon." Sonen, es ist viel mehr. To oznacza coś więcej. Es ist eine liebevolle Zuneigung, eine Beziehung. To jest e ta relacja, którą my mamy ta, ta społeczność, którą my e, razem mamy do siebie. Dieses Wort wird auch verwandt z Beispiel e, dass der Jesus in Amos sagt: euch als Volk habe ich e, unter allen erkannt." To też jest te słowa, gdy Pan Jezus mówi w księdze Amosa: "Was jako lud ja wcześniej znałem." Hmm. Amos Księga Amosa 3 fest 2 Trzeci rozdział Drugi wiersz U nas jest tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń Ziemi W niemieckim jest tylko was poznałem y, przy, spośród wszystkich Eee, pokoleń ziemi. To nie oznacza, że Bóg wiedział, To nie oznacza, że Bóg wiedział, no tak, to jest ten właśnie Izrael. sondern er hat es eine eine Beziehung zu diesem Volk eingegangen. Ale To oznacza, że Bóg wszedł w społeczność z tym ludem. To punkt, że Bóg wszedł To znaczy, przeznaczył. I to na dla i chciałbym to wyjaśnić czy ułatwić nam na podstawie przykładu, dla których siostry czy kobiety powinny łatwo zrozumieć. Ich entschuldige mich, vorher. Chciałbym się, się usprawiedliwić, przeprosić za to. Ale mam nadzieję, że ten przykład pozostanie w naszych sercach, w naszej pamięci. Ihr habt ihr ein schönes Geschäft für Dekoartikel. Muss któraś z was zna jakiś sklep, w którym są artykuły dekoracyjne. Und ihr kauft etwas, kupujecie coś, aber ihr wisst überhaupt noch nicht, ob es zu Hause passt. nie macie pojęcia, czy będzie to pasowało wam w domu do czegoś czy nie. Und vielleicht am Ende ist das de der Dekoartikel im Keller. Może się tak zdarzyć, że to, co kupiłyście kiedyś tam, jednak się do niczego nie przyda i wyląduje gdzieś w piwnicy. Bo po czasie stwierdzicie, że jednak ta rzecz do niczego mi nie pasuje. Ale Pan Jezus Ciebie przeznaczył wcześniej. I Pan Jezus nie rozmyślał, no... Będzie pasowało, nie będzie pasowało, a to wrzucę to do piwnicy. Er hat ein bestimmung schon. Ale jakby w momencie tego przeznaczenia już było postanowione do czego. Er wollte dich im wohnzimmer haben. On Ciebie chciał mieć w tym salonie, w tym najlepszym pomieszczeniu. Noch mal Jeszcze wrócimy do tego. Aber jetzt kurz noch die anderen, be, werben, e, uns anschauen. Ale teraz przejdźmy do tych kolejnych e, rzeczy. Dafür musste er dich in der Zeit rufen, aby to miało miejsce musiał on cię, gdy nastał czas powołać. Das ist das, der Ruf des Evangeliums. To jest der des jest to zawołanie Ewangelii. Und dann hat er dich auch gerechtfertigt? i on wtedy Cię też usprawiedliwił. Und jetzt steht was noch als fünftes. Jakob co jeszcze? Er wird dich vielleicht verherrlichen. On może będzie może cię też uwielbił. Czyli to jest? Tak jest napisane w 30. wierszu. Diese hat er auch verherrlicht. 30. wiersz tych też uwielbił. Rzecz dokonana. Wystuszony do herrligkeit? Jesteś już w chwale? Wir leben noch in der Zeit. Jeszcze żyjemy w tym okresie czasu. Aber was Gott geplant hat, Ale to, co Bóg zaplanował, kommt zustande. to się zdarzy. Und deswegen kann er sagen, hat er I dlatego możemy tutaj to powiedzieć jako rzecz dokonaną uwielbił. Manchmal verspreche ich meinen kindern, wir machen etwas zusammen. Zdarza się tak, że obiecuję moim dzieciom, zrobimy coś. Plötzlich kommt ein Anruf. Ich muss einen Besuch machen. I wtedy często jest tak, że ktoś do mnie dzwoni i muszę jechać na odwiedziny do kogoś. Und die Kinder sind enttäuscht. Moje dzieci są wtedy rozczarowane. Du hast es versprochen. Przecież nam obiecałeś. Und jetzt? A i co teraz? Ja, es tut mir leid. No, przykro mi. No, ale co mam zrobić? Aber Gott sagt nicht zu mir. Ah, ich wollte eigentlich, dass du in meinem Wohnzimmer bist, aber tut mir leid, ich habe mich versprochen ale Bóg nie mówi do nas nie zrobi nam tak no wiesz przykro mi chciałem cię mieć w moim salonie ale wypadły inne okoliczności das die Sicherheit meines heils. to jest właśnie ta pewność mojego zbawienia Ich würde nicht hier ich Ich nicht. Przecież nie pracowałbym dla Pana, gdybym wiedział, że to wszystko na czym się opieram jest rzeczą niepewną. Wolne, byśmy się teraz noch kurz mit dem Ziel beschäftigen, jeszcze krótko zająć się celem. Wozu sind wir bestimmt? Do czego jesteśmy postanowieni? Wir werden dem Herrn Jesus gleich sein. Będziemy podobni do Pana Jezusa albo tacy jak on. Soll ich es noch einmal sagen? Mam to powtórzyć? Wir werden dem Herrn Jesus Będziemy tacy jak Pan Jezus. Nie chcę tego znowu powtarzać, ale powinniśmy sobie to co dzień przypominać i powtarzać te słowa. Gdyby tego Biblia nie, nie mówiła, to nigdy bym tak nie twierdził. To samo jest napisane w 1. Jana 3. Będziemy do niego podobni. I będziemy go widzieli takim, jakim jest. Wczoraj mówiliśmy o tym, że otrzymamy budowlę od Boga. To samo ciało, które Pan Jezus ma w chwale. Jest Też będzie moim ciałem. Kannst du dir das vorstellen? Wyobrażacie sobie to? Aber jetzt kommt etwas zum Ale teraz na koniec jest coś ważnego. Wenn der Jesus mit wird, gdy pan Jezus jest porównywany z ludźmi, to wtedy Bóg pan taką zazdrością e, mówi czy, czy zwraca się ku chwale Pana Jezusa Ale als Jezus krytał getauft wurde, gdy Pan Jezus został ochrzczony, steht er mit vielen zusammen, die alle getauft waren. On jest, on wtedy był, gdy wyszedł z wody, był z wielu, wśród wielu innych, którzy też w tym momencie byli ochrzczeni. Was passiert? Co się dzieje? Der Himmel öffnet Otwiera się niebo. Dieser ist mein geliebter Sohn. Achtung. I te słowa "uwaga, ten, tylko ten jest moim umiłowanym synem, ten jest tym synem, którego sobie upodobałem". Als der gdy pan Jezus był na górze przemienienia, Petrus sagt, wir wollen drei Hütten bauen. Piotr mówi, zbudujmy trzy namioty. Plötzlich öffnet sich der Du bist mein geliebter Sohn. I nagle otwiera się wtedy niebo i padają te słowa: Ty jesteś synem moim umiłowanym. Hier sie steht, damit wir dem Bild seines Sohnes gleichförmig sind. Tutaj jest napisane, abyśmy stali się podobni do obrazu syna jego. Und sofort sagt Gottes Wort. Achtung! I natychmiast Słowo Boże mówi, jak gdyby Ale, uwaga. Der Herr Jesus wird der vornehmste von allen Menschen, von allen Brüdern, allen Geschwistern sein. Pan Jesus będzie tym najznamienitszym pośród wszystkich wielu braci. Wir warten darauf. Czekamy na tą chwilę. Dass wir in den Himmel kommen, gdy będziemy w niebie Ich sag noch einmal ins Wohnzimmer, i jeszcze raz to powtórzę będziemy w tym najlepszym miejscu w tym salonie im Wohnzimmer Gottes, w tym salonie Bożym. im Haus des Vaters, w domu Ojca und dann sind wir dem Herrn Jesus gleich. i jesteśmy wtedy podobni do Pana Jezusa Aber, ale! Er wird ewig immer den ersten Platz haben. On zawsze po całą wieczność będzie miał to pierwsze miejsce. Möchte der Jesus uns helfen, oby Pan Jezus nam pomógł, dass diese, dieser adel für uns abetar to szlachetstwo dla nas auch in unserem Leben ein wenig sichtbar wird. Było w naszym życiu też choć trochę widoczne. Der Jesus möchte uns dazu helfen. Pan Jezus chce nam pomóc w tym.